Rosyjskie maszyny rolnicze, kombajny, ciągniki, opryskiwacze, sprzęt ze wschodu Coraz śmielej chodzi na polski rynek i wygląda na to, że to zahuśnięcie zachodnimi markami, które przeżywaliśmy w momencie otwarcia granic w 90 roku już przemija i kierujemy się troszeczkę innymi kryteriami niż kiedyś ze mną. Jest pan Kacper Wieczorek z firmy Agromilka, którzy sprzedają m.in. opryskiwaczy Bogusław. Marka nowa na naszym rynku, choć sprawdzona na wschodzie, ale także ciągniki kirowiec, który które znane są chyba każdemu i opinie mają w całkiem dobrą. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj klienci, gdy tutaj spotykacie się na targach Polagra Premiery, jak podchodzą do tego kierowca, widząc nowy model, nie tego starego kierowca z lat 70. Mamy dwie grupy ludzi, którzy są zachwyceni jeszcze zachodem i grupę ludzi, którzy trzeźwo myślą i liczą koszta w Twoich firmach. Kierowiec się zmienia, tak jak świat się zmienia, wchodzą nowe technologie, pomimo tej prostoty jego i wytrwałości. Kierowiec w nowym designie, z nową maską, z nową kabiną, bardzo dobrze się prezentuje, zbiera coraz szersze grono zainteresowanych. Sporo osób jeszcze nie wie o tym, że jest jego nowa odsłona w Polsce, nowa odsłona w tej części Europy. Wraz z wzrostem świadomości, wraz z wzrostem informacji przybywa tych zainteresowanych. Dużo osób martwi się tym, że mamy tą technologię. Ze wschodu tak samo mieliśmy to przy maszynach kop ręko, które wprowadzaliśmy dwa lata temu. Ale testy, jeszcze raz testy pozwalają na to, że klient się przekonuje, sprawdza na własnym gospodarstwie jak funkcjonuje ta maszyna, jakie są tego efekty, spalanie, praca w kabinie. No i realna moc, którą generują wschodnie silniki z fabryki Jamza, które tak naprawdę nie mają ani filtra cząsteczek stałych, ani nie mają AD Blue, a nie są uduszone żadnymi dodatkowymi filtrami elektroniką, są to konwencjonalne silniki z pompą rzędową w układzie V 17 litrów pojemności skokowej. Kirowiec jako marka jest kojarzona z ciągnikami łamanymi raczej dużej mocy, jak na te warunki, które mieliśmy wówczas, 30 lat temu, to były największe dostępne ciągniki. Dzisiaj ten kirowiec, obok którego siedzimy, to jest 420-konny model. Podobnych 420-konnych ciągników można znaleźć w innych światowych markach. Na czym więc polegają różnice? Bo przecież nie tylko na logo. Zgadza się. E, tutaj mamy prawdziwe 420 koni, które porównując do marek zachodnich musielibyśmy podczepić ciągnik o mocy 500 konnych. Jest zupełnie inne przełożenie masy na trakcję i siły uciągu silnika. Jest tutaj opatentowana rosyjska skrzynia biegów, wyprodukowana przez fabrykę w St. Petersburgu z ich konwencjonalnym systemem zmiany biegów, przełączania. To jest taki rosyjski ich powershift. Dzięki temu mamy samoblokujące się mosty, róż, mechanizmy różnicowe, które tak naprawdę nie mamy w zachodnich maszynach. No i objętość tego samego ciąnika i ilość stali, w, w tej maszynie pozwala na to, że wytrzymuje sporo większe przeciążenia jak maszyny zachodnie. Ale to jest największy ciągnik z linii kierowca, a mniejsze modele też są produkowane? Najmniejszy jest to 240 koni. No to mimo wszystko jednak duży ciągnik, nie na takie małe zupełnie rodzinne, kilkunastu dwudziestoparohektarowe gospodarstwo, prawda? Zgadza się. Tak naprawdę nie ma już w Polsce takich małych gospodarstw, chyba że warzywnicze. Rolne, typowe gospodarstwa już są skonsolidowane i takie ciągniki teraz chętnie są kupowane. Tak samo kopalnie, wszystkie firmy, które zajmują się kurszuwem są bardzo zainteresowane, ponieważ to są proste ciągniki w jej eksploatacji, w obsłudze, proste dla pracowników. W Polsce brakuje ludzi, dobrzy specjaliści dobrzy operatorzy wyjechali za granicę. W Polsce coraz mniej jest osób kompetentnych. A te cioniki są debilo odporne, więc są w stanie wytrzymać każdego.